Przyszły sny. Dziwne. Nie, straszne, nie ostrzegawcze, raczej splątane. Byłam pijana czy naćpana. Potykałam się o własne nogi i próbowałam wchodzić po wąskich, stromych schodach, choć nie wiedziałam, dokąd prowadzą i po co tam idę. Stopnie umykały mi spod stóp. Były nierównej wysokości, więc co chwila traciłam równowagę. Balustrada wyślizgiwała mi się z rąk. Po co ja tam idę? Przecież to nie ma sensu! Rzuciłam głośno. Jeśli nie w górę, to w dół! Odpowiedział jakiś głos, ale choć odwróciłam się gwałtownie, nie zobaczyłam nikogo innego w tej dziwacznie umownej przestrzeni snu. Jest tu kto? Zawołałam. Jest tu kto? Jest tu kto? Odpowiedziało mi echo. A potem dodało... Od dawna nie ma nikogo! Usiadłam w pościeli, rozbudzona i oszołomiona. Co to właściwie było? Dochodziła trzecia nad ranem. Udało mi się przespać jeszcze trzy godziny, już bez majaków i głosów. Świt zastał nas na martwym placu budowy. Katia oznaczyła wszystkie miejsca pochówku. Na wietrze łopotały osiemdziesiąt trzy żółte chorągiewki. Ściskała mnie w żołądku na samą myśl, że przez te wszystkie lata tak wiele ofiar pozostało niezauważonych Katia przyklękała przy każdej chorągiewce i słuchała ziemi Gdy skończyła ten makabryczny obchód, podeszła do nas i powiedziała To jest naprawdę dziwne Bardziej niż wszystko do tej pory? Zapytałam Przytaknęła No więc tak Najstarsze ciało pochodzi sprzed stu sześciu lat Mężczyzna Mag. I myślę, że mógł być dobrowolną ofiarą. Zwykle ta rola przypadała członkowi sabatu. Potem seria pochówków w równych odstępach, mniej więcej trzynastu miesięcy. Za każdym razem nowa ofiara stawała się częścią łańcucha mocy, zamykając obieg. Przerażająco metodyczne, przyznałam. Skinęła głową. Nie każdy sabat może stworzyć tradycyjne korzenie. Wiedźmy mogło być za mało. Mogły nie być spokrewnione w wystarczającym stopniu, a przy wielu rodzajach magii to bardzo istotne. Mogły mieć zbyt zróżnicowane rodzaje magii, nie na tyle kompatybilne, by opracować wspólne zaklęcie. A może po prostu chciały uzyskać więcej mocy mniejszym kosztem i nie miały oporów przed składaniem ofiar. Opcji jest wiele, ale fakty są takie, że wybrały brutalną ścieżkę bez odwrotu. Zostały czarnymi wiedźmami. Zerknęła na działkę za nami. Nie dostrzegłam mgły ani oparów magii, ale wiedziałam, że tam są. Katia ze swoją magią widziała je doskonale. Zarówno to, co było na powierzchni, jak i to, co kryło się pod nią. Znów spojrzała na mnie i kontynuowała. Wiesz, to wymaga zajebistej samokontroli. Brać niewielkie dawki mocy, pilnować równowagi, uzupełniać poziom kolejnymi ofiarami... Wiele lat temu rozmawiałyśmy o tym, jak specyficzna jest jej magia. Tradycyjny podział na biel i czerni nie pasował do nekromancji, bo ta krążyła w polach szarości. A pokusa była nawet większa niż zwykle, bo moc znajdowała się tak blisko, w zasięgu ręki. Moja przyjaciółka westchnęła i powiedziała. Wiesz, jaki jest problem z czarnomagicznymi wiedźmami. Skinęłam głową. Wcześniej czy później chcą więcej mocy Apetyt rośnie, tak jak potrzeby Przytaknęła Albo masz większą samokontrolę niż ktokolwiek Albo to równia pochyła i szybko zaczyna się degradacja Tu te samokontrole miały naprawdę zajebistą Skąd wiesz? Według tekstów, które czytałam Oploty tego typu rzadko wytrzymują dłużej niż dwadzieścia lat Zwykle ktoś zaburza równowagę Bierze za dużo albo drenuje łańcuch na tyle, że oploty nie wytrzymują. Ten sabat zdołał je utrzymać osiemdziesiąt lat w niezłym stanie. Rzadkość. Rozsądne, mało ambitne, czy po prostu nie chciały się wychylać? Może kombinacja? Ale przyszedł dzień, gdy ktoś wziął za dużo. Łańcuchy i oploty przygasły. Nie było już z czego czerpać. I myślę, że porzuciły to miejsce na ponad dwadzieścia lat. Ale wróciły. Tak, to prawie na pewno ten sam sabat. Magia nieco się zmieniła, ale to normalne. Ktoś zmarł, ktoś dołączył. I pierwsze, co zrobiły po powrocie, to na nowo odpaliły oploty? Nie jest to łatwe. Właściwie nie wierzyłabym, że to możliwe. A jednak znów działają, zauważyłam. Tak i nie. Są uszkodzone. Magia się gromadzi, ale potem przesiąka do ziemi Dlatego nie chcący z niej zaczerpnęłaś, rzucając zaklęcie Wzmocniła także moją pieśń Choć tu pomogło też to, że z tyloma szczątkami to właściwie jest cmentarz Najważniejsze, że nie ma szans, by zdołały utrzymać oploty dzięki jednej ofierze przez trzynaście miesięcy Trzy ofiary w ciągu pół roku, trzy starsze kobiety Myślę, że mogły być członkiniami sabatu Magia ich kości jest podobna Potem Przerwa i Leszczyński. Ale oploty wciąż nie działają tak, jak powinny. Musiałyby złożyć dużo więcej ofiar, ale tego nie zrobiły. Zauważyłam. Katia pokręciła głową. Łatwiej byłoby zbudować nową sieć. Ten system jest niewydolny. Nie wiem, czy ktoś coś zawalił, czy to po prostu kwestia upływu czasu, ale moim zdaniem nie ma takiej liczby ofiar, które mogłyby odpalić cały łańcuch i podtrzymać obieg mocy. I może zrozumiały to właśnie po Leszczyńskim Dobre i to, pomyślałam Zdołasz to rozbroić sama, czy potrzebujemy wsparcia? Zapytałam Mogę je odciąć od tej magii Choć nie zagwarantuję ci, że nie mają innego oręża Zacznę wydobywać ciała Po jednym będę odczepiała je od łańcucha To długotrwała, ale bezpieczniejsza opcja Jak szybko wyczują, że coś robisz? – Zapytałam. – Szybko, ale tego nie ominę. – Jasne. Rób swoje. Ja się zajmę resztą. Robota Kati była żmudna. Ziemia oddawała jej kości, szkielet za szkieletem, a ona pakowała je do szczelnie zamykanych plastikowych pojemników. Na każdym przyklejała naklejkę i mazakiem zapisywała to, co udawało jej się ustalić. Datę śmierci, płeć, rzadko coś więcej. Opisany pojemnik przekazywała chłopakowi z zakładu pogrzebowego, a on zabierał go do furgonetki zaparkowanej za bramą. Był szakalem związanym z magią śmierci, więc magia działki nie robiła na nim wrażenia. My z Romanem staliśmy na straży. Przez pierwsze dwie godziny była to najbardziej bezużyteczna fucha na tej budowie. A kiedy ktoś się wreszcie pojawił, nie był to nikt, kogo się spodziewaliśmy. Dziewczyna, która zmierzała w naszym kierunku, nie miała więcej niż 16 lat. Drobna, niewysoka, w wiśniowej kurtce, dżinsach i ciężkich glanach maszerowała z determinacją i rozwianym włosem Wyczuwałam od niej magię, ale niewiele i nie tak mroczną jak ta, którą emanowały oploty Nie miała nawet postawionych osłon, magia otaczała ją blado-czerwoną aurą W tym wieku powinna być dużo lepiej wyszkolona Może informacje Katarzyny nie były tak zupełnie bez sensu? Musicie przestać! Krzyknęła, gdy znalazła się dobre dwadzieścia metrów od nas. Nie odpowiedzieliśmy. Roman tylko prychnął. Nie macie prawa! Dodała. Oczywiście, że mamy prawo. To moja ziemia! Odpowiedział Roman spokojnie. Ale nie twoja magia, wampirze! Nie masz prawa jej kraść! Z bliska wyglądała jeszcze młodziej. Na bladej, lekko piegowatej twarzy malowały się rumieńce napędzane emocjami. Jakbym chciał mieć z nią cokolwiek wspólnego, burknął. Nie chcę jej na swojej ziemi. Waszego cmentarzyka też nie. Dziewczyna odwróciła się gwałtownie w stronę bramy, akurat w momencie, gdy pracownik domu pogrzebowego wynosił kolejne szczątki. Wszystko zniszczycie! Zabijecie babcie! Wrzasnęła i skoczyła, próbując zastawić mu drogę. Roman złapał ją za ramiona i poderwał w górę, aż straciła kontakt z ziemią. Jej glany zakołysały się w powietrzu. Nigdzie nie idziesz, stwierdził i przestawił ją kilka metrów dalej. Zacisnęła pięści. Była o włos odrzucenia mu się do gardła. Nie radzę, uprzedziłam. On słabo reaguje na groźby. Nic nie rozumiecie. Niszczycie wszystko, co z takim trudem zrobiłyśmy. Babci było lepiej, a wy ją zabijecie! Wykrzykiwała. Słuchaj, może po prostu opowiesz nam całą historię. A najlepiej zaprowadź do babci i wszystko sobie wyjaśnimy. Zaproponowałam. Ona was nie chce widzieć! Warknęła, odsłaniając zęby jak młody wilk, nie jak wiedźma. Choć pozbawiona instynktu samozachowawczego, miała silnie rozwinięty impuls ochrony. Z każdą minutą sytuacja robiła się coraz dziwaczniejsza. Mieszkasz w siedlisku po sąsiedzku? Zapytałam. Nic wam nie powiem, dopóki nie przestaniecie! Zawołała i zacisnęła zęby. Chyba czas się z nimi rozmówić, stwierdziłam. Nic mi się tu nie klei w rozsądną całość, więc najwyższa pora zasięgnąć informacji u źródła. Ale skoro mała nie pali się do współpracy, poszukam kogoś innego. Najwyraźniej Roman był przygotowany na każdą sytuację. Na przykład w bagażniku miał grubą rolkę taśmy klejącej i duży pęk trytytek. Wybieraj. Taśma czy opaski zaciskowe? Powiedział. Spojrzała na niego zaskoczona. Do czego? Zamiast kajdanek. Nie zaryzykuję, że mi wydrapiesz oczy, kiedy będę prowadził. Oświadczył stanowczo, a ja nie kłóciłam się z jego logiką. Wybierasz albo jedziesz w bagażniku, dodał, gdy nie doczekał się odpowiedzi. Trytytki, tytki, burknęła. Są wzmocnione, więc sztuczka z uderzeniem o kolana nie przejdzie. Uprzedził, zaciskając opaskę na jej nadgarstkach. Zazgrzytała zębami. Roman wsadził ją na tylne siedzenie i przypiął pasem. Nadszedł czas na sąsiedzką wizytę. Zupełnie nie spodziewałam się tego, co miałam zobaczyć. A cała ta historia skończyła się inaczej niż w każdym ze scenariuszy, jakie przyszły mi do głowy. Siedlisko było zaniedbane. Dom okazał się spory, ale dach wymagał naprawy, weranda chyliła się ku ziemi na przekrzywionych słupkach, spróchniałe schody zdawały się niebezpiecznie chybotliwe. Sabat nie okazał się ani tak potężny, jak się obawiałam, ani tak nieszkodliwy, jak sądziła Katarzyna. Hilawa, która wyszła nam na powitanie, z całą pewnością nie była głową Sabatu, choć tak się przedstawiła. Mogła mieć czterdzieści parę lat. Nieco myszowata, zaokrąglona, w starym, postrzępionym płaszczu prezentowała się dość żałośnie. Z jej oczu wyzierała panika. Wyczuwałam od niej niewiele magii. Zdecydowanie za mało, by mogła pełnić funkcję przywódczyni. Reszta wiedźmy stanowiła osobliwy zbiór starszych kobiet i dziewczyn najwyżej po dwudziestce Razem z Pilawą i dziewczynką, którą przywieźliśmy, było ich ledwie osiem Żadna nie emanowała mocą Żadna nie pachniała magią śmierci, ani nie korzystała z mocy oplotów Gdyby kierować się wyłącznie zapachem, na miejscu Katarzyny też pewnie uznałabym mnie za wiedźmy ziemi Pod drażniącą wonią strachu wyczuwałam zapach wilgotnej gleby i czegoś zielonego co wiedźmy takie jak one mogły mieć wspólnego z paskudną magią, którą poprzedniej nocy przez godzinę zmywałam z siebie pod prysznicem? Były zastraszone i spięte. Nie patrzyły nam w oczy. O ile unikanie spojrzenia Romana miało sens, w końcu był wampirem, o tyle unikanie mojego już nie. Pilawa próbowała zagadać niezręczność, ale nawet na nią nie spoglądały, za to raz po raz zerkały w stronę domu. A w ich oczach narastał niepokój Zadawałam pytania, proste na początek O ich imiona, magię i powiązania z ziemią, którą kupił Roman Nawet nie wspomniałam jeszcze o trupach, starych i całkiem świeżych Mimo to żadna z odpowiedzi nie brzmiała szczerze Nie kłamały wprost, były na to zbyt ostrożne, ale lawirowały między półprawdami nawet dziewczyna, która chwilę wcześniej wrzeszczała na nas przy placu budowy, teraz była wycofana, wręcz spłoszona. Dobra, może wreszcie zagramy w otwarte karty? Co się tu dzieje? Zapytałam zniecierpliwiona. Żeby było jasne, łańcuch jest już przerwany i wkrótce zostanie rozbrojony. Oploty słabną. W cokolwiek gracie, przegrałyście. Teraz waży się tylko, jaki będzie finał dla waszej gromady. – Co masz na myśli? – zapytała cicho Pilawa. To, co zrobiłyście, jest nielegalne. Nie chodzi tylko o czarną magię, choć w tym mieście nie patrzymy na nią z wyrozumiałością. Zamordowałyście cztery osoby i po co? Dla złudzenia mocy? Mirażu potęgi? Koniec tych gierek! Podniosłam głos, zbyt zirytowana, by się hamować. Roman stał pół kroku za mną, z rękami za plecami, milczący, ale czujny. Jakby się spodziewał, że maska niewiniątek zaraz opadnie i kobiety rzucą nam się do gardeł. Filomena, Kariola i Stanisława były dobrowolnymi ofiarami. Powiedziała cicho Pilawa. Ale Leszczyński nie był! Podcięłyście mu gardło i powiesiłyście jak prosiaka, spuszczając mu krew! To jest morderstwo! Pilawa spuściła głowę. Nerwowo wykręcała palce, aż strzelały jej stawy. Pozostałe zbiły się w statko. Małe, szare, jak przepiórki. Tylko dziewczyna w glanach zachowała więcej koloru. Jej twarz płonęła ceglastymi rumieńcami. Ruch w oknie przykuł moją uwagę. Z zaporuszonej firanki mignęła mi ciemna postać. Po chwili kobieta wyszła na ganek. Stara, drobna, zgarbiona i otoczona oparami martwej magii. Smród uderzył mnie w nozdrza z całą intensywnością, przewracając mi bebechy. One nic nie zrobiły, powiedziała twardo starucha i postawiła stopę na koślawym stopniu. Schodząc, musiała się przytrzymać barierki. Odejdźcie! To nie wasza sprawa! Jestem namiestniczką. To jest moja sprawa, warknęłam. Wbiła we mnie ciemne, głęboko osadzone oczy. Może nie zostało w niej już wiele życia, ale nienawiści miała w nadmiarze. Płonęła w niej intensywnym ogniem i napędzała to wyschnięte ciało. Odruchowo zacisnęłam dłoń na rękojeści miecza. Roman opuścił ręce wzdłuż ciała. Oboje wyczuliśmy, co zamierza. Gdy wyrzuciła dłonie przed siebie, posyłając w naszą stronę klątwę, uskoczyliśmy. Niepotrzebnie. Pilawa zrobiła krok w jej stronę, wchodząc prosto na ścieżkę zaklęcia. Krzyknęła i złapała się za gardło Sekundę później leżała na ziemi z trudem łapiąc powietrze A jej twarz czerniała w zastraszającym tempie Wszystkie naczynia krwionośne wychodziły pod skórą czarną pajęczyną A oczy zapadły się w głąb czaszki Nie krzyczała mimo otwartych ust Nikt nie zdążył zareagować Dwie sekundy później już nie żyła Wiedźmy rozpierzchły się jak kurczęta Żadna nie pobiegła w stronę staruchy ani domu. Uciekały w kierunku samochodu Romana i przycupnęły nisko przy ziemi, kryjąc się za metalową osłoną. Starucha zaskrzeczała ze złości. Znów uniosła dłonie, szykując zaklęcie. Jej pokrzywione artretyzmem palce nie układały się w poprawną sigilę. Nie rób tego! Zawołałam, cofając się o krok. Roman również się odsunął. Nie wiem, czy też zauważył ułożenie jej palców, czy kierował się instynktem, który podpowiadał mu, że powinien zachować dystans. Kobieta stanęła w płomieniach. Skoczyłam do auta po gaśnicę, ale wiedziałam, że nie wygram z tym ogniem. Wiedźma płonęła intensywnym, fioletowym płomieniem, który karmił się magią. Gaśnica nie miała z nim szans. Kilka sekund później leżała już zwinięta na ziemi, z dłońmi przyciśniętymi do piersi, jakby nadal walczyła. Płomienie wciąż były tak gorące, że nie mogliśmy się do niej zbliżyć. Jarzyły się, aż spaliły całą jej magię, a przy okazji większość tkanek miękkich. To, co z niej zostało, zmieściłoby się w jednym z pojemników, do których Katia pakowała szczątki na działce. Jesteście mi winne wyjaśnienie, powiedziałam groźnie. Teraz to już nie ma żadnego znaczenia, prawda? Mruknęła dziewczyna w glanach, wpatrując się w kubkę kości i popiołu. Roman zadzwonił po dodatkowy samochód. Gdy dotarł, załadowaliśmy otępiałe wiedźmy do wozów i ruszyliśmy na komisariat. Może i nie był jeszcze gotowy, ale pokój przesłuchań i dwie spore cele nadawały się już do użytku. Jechaliśmy z Romanem na przedzie konwoju. W milczeniu, bo co właściwie można powiedzieć w takiej sytuacji? Nie tego się spodziewałem, przyznał, gdy prawie dojechaliśmy na miejsce. Witaj w klubie, mruknęłam. Przesłuchanie trwało nieco ponad godzinę. Nagle żadna nie miała oporów, by mówić o tym, co się wydarzyło. A ich historia była tak cholernie przygnębiająca, że żałowałam, że nie mogę otworzyć piwa, by spłukać ten gorzki posmak, jaki zostawiła mi w ustach. Stara kobieta miała na imię Ostrawa. Była matką i babką pozostałych. Faktycznie tworzyły sabat, ale po złożeniu się w ofierze przez trzy z nich nie miały już pełnego kręgu i stały się słabe. Magia Ostrawy nie przyjęła się dobrze w kolejnych pokoleniach. Nic dziwnego. Nie pochodziła z genów, tylko z rytuałów i oplotów. Nie musiały nawet mówić, że dwadzieścia lat wcześniej to ona zabrała stąd całą moc. Łaknęła więcej, wzięła za dużo – więc została wypędzona razem z córkami, które były zbyt słabe, by wejść w skład pierwotnej trzynastki Reszta starego sabatu rozjechała się po świecie W nic ich już nie trzymało, ich źródło mocy było praktycznie puste Ostrawa osiadła pod opolem i założyła nowy sabat Miała sporo magii, dużo więcej niż jej córki, a potem wnuczki I pewnie mogłaby z niej korzystać do końca życia, ale zachorowała z opisu wyglądało to na demencję starczą, choć może po prostu martwa magia oplotów, niecałkiem kompatybilna z jej własną, miała swoje skutki uboczne. Ostrawa spalała moc, próbując zapanować nad chorobą, ale słabła z każdym miesiącem. W końcu wpadła na szalony pomysł. Postanowiła wrócić do tornu, odbudować łańcuch i oploty, zgromadzić dość mocy, by przedłużyć życie i zwalczyć słabość. Ledwie jednak przyjechały, na scenę wkroczył Roman ze swoimi planami. Nie mogły kupić ziemi od Leszczyńskiego, nie miały dość pieniędzy, a Ostrawa nie zamierzała odpuścić. Słuchała ich opowieści, a wszystkie elementy układanki nagle nabrały sensu. Irracjonalne zachowanie kobiety z demencją, laleczki ledwie nasycone magią, za słabą, by zrobić tam krzywdę, zaciekłość w walce o ten kawałek ziemi. Postawiła wszystko na jedną kartę. W desperacji zagrała wabank. Co z nami będzie? Zapytała cicho dziewczyna w glanach, Oliwia. Nie wiem, nie ode mnie to zależy. Jako wiedźmy podlegacie sądom Katarzyny, przyznałam. Czy możemy pochować babcie i pilawę? Zapytała drobna jak przepiórka Ariana. Nasza nekromantka zajmie się ciałami. Powiedziałam Ariana przytaknęła z rezygnacją Zostały na komisariacie Podzielone między dwie cele Roman udał się do Katarzyny Ja tymczasem wróciłam na teren budowy By powiadomić Katię o rozwoju wypadków Miała za sobą wydobycie Osiemnastu ciał Nie żyją? Zapytała na powitanie Dwie z nich Skąd wiesz? Poczułam szarpnięcie magii A potem przerwanie więzi Nikt już nie czerpie z łańcucha. Kiwnęłam głową. Ciągnęła tylko jedna z nich, wiedźma z demencją. Wyobrażasz to sobie? Przerażające. Mam nadzieję, że jeśli kiedyś mózg zacznie mnie zawodzić, zostanie mi przynajmniej wspomnienie, że nawet w pełni sprawną umysłowo nie radzę sobie najlepiej z rzucaniem zaklęć dłońmi. Jeśli mózg zacznie cię zawodzić, będę tuż obok, by ci o tym przypomnieć. Powiedziała. Masz ochotę na kolację i wino? Zapytałam po chwili Popatrzyła na mnie z łagodnym uśmiechem Daj mi z pół godziny, jeszcze dwa i na dziś koniec Jadę już na oparach Poczekałam w samochodzie Byłam zmęczona jak cholera Potrzebowałam prysznica Moje ubrania i skóra znów przesiąkły wonią martwej magii i oparów tej działki Katia miała ciuchy na zmianę w bagażniku, więc skoczyłyśmy do nowej restauracji, włoskich grzeszków, prowadzonej przez Saira, kumpla Leona, który przeniósł się do tornu, by rozpieszczać nasze podniebienia. Wziąłam na wynos dość jedzenia, by nakarmić sześć osób, po czym pojechałyśmy do mojego mieszkania. Wykąpane i przebrane w dresy zabrałyśmy się do jedzenia. I picia. Kilka kieliszków później prawie nie pamiętałam smrodu palonego ciała i widoku porażonej zaklęciem pilawy. Owinięte kocami oglądałyśmy komedie romantyczne sprzed dwudziestu lat, aż znów poczułyśmy się sobą. Katia spała do rana na kanapie, zbyt zmęczona, by wracać do domu w Toruniu. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek zdecyduje się zamieszkać w Tornie. Cudownie byłoby ją mieć bliżej. Moja przyjaciółka nekromantka wracała na działkę przez kolejne pięć dni, aż wywiozła wszystkie szczątki. Atmosfera na placu budowy się zmieniła, ale wciąż daleko jej było do normalnej. Oczyszczanie ziemi dało nam w kości zajęło kolejne dwa dni. Trzeciego dnia się rozpadało. Lało nieprzerwanie przez kilka godzin i, jak się okazało, było to najlepsze zwieńczenie tego dziwacznego egzorcyzmu. Płynące po rozrytej ziemi strumienie deszczu dopełniły dzieła oczyszczenia. Nadal nie byłam przekonana, czy chciałabym mieszkać w jednym z wybudowanych tu domów, ale nie wyczuwałam już nawet echa martwej magii. Ledwie Katia skończyła, Roman ściągnął na budowę całą ekipę. A właściwie dwie ekipy, bo żeby nadrobić stracony czas, robotnicy mieli pracować na dwie zmiany. Był przekonany, że dotrzyma pierwotnych terminów i chyba nic nie uszczęśliwiało go bardziej niż widok koparek wydobywających ziemię pod fundamenty. Zwłaszcza, że żadna nie natrafiła już na zwłoki. Miron i Salcia wrócili dwa dni później. Młoda była nabuzowana entuzjazmem i koniecznie, ale to koniecznie musiała mi pokazać, czego się nauczyła. I tak oto po naszym podwórku studni kroczyła w ogromnej kuli ognia, która posłusznie przetaczała się z każdym jej krokiem. Trzasnęło okno na pierwszym piętrze. Była to ostatnia kropla, która przelała dzban cierpliwości naszego marudnego sąsiada. Wkrótce się spakował i wyniósł. Oficjalnie na stare lata odnalazł nową miłość, ale myślę, że płomienna zorba to było po prostu dla niego za dużo. Nie znosił naszego sąsiedztwa, a że nigdzie się nie wybieraliśmy, przeprowadzka okazała się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Bałam się, że Roman będzie narzekał. W końcu typ był jego najemcą, ale zniósł to całkiem dobrze. Może to endorfiny, które płynęły szerokim strumieniem w jego mózgu dzięki postępom na budowie? Katarzyna nie pozwoliła niedobitkom sabatu zostać w tornie. Wykorzystała swoją pozycję, by je wyeksmitować. Wcale nie dlatego, że były zamieszane w paskudne, czarnomagiczne rytuały. Po prostu były słabe, a ona brzydziła się słabością. Przyjęły jej decyzję z ulgą. Zapakowały niewielki dobytek i wróciły do swojej wioski pod Opolem. Daleko od spuścizny ostrawy, oplotów i ciał. Teraz mogły być wiedźmami ziemi. Bez ambicji gromadzenia mocy wystarczającej, by skazić całą okolicę. Drugi raz w życiu ugotowałam dal i wyszedł równie dobrze. Może naprawdę miałam talent, a może przepis Sawity był idiotoodporny i nawet ja nie potrafiłam go spieprzyć? Przyjmę i małe sukcesy. Aneta Jadowska Listopadowe dzieci Dla Marty, Magdy i Mileny, bo tylko z nimi ten projekt miał sens i był czystą frajdą. I nigdy nie robiły mi wyrzutów, że moje imię nie zaczyna się na M. 18 listopada Pewnie czułabym się lepiej, gdybym przytulała do piersi gaśnice, ale to byłoby nietaktowne i niewspierające. Bo występowałam w roli najbardziej entuzjastycznej liderki dopingującej córkę oraz dającej wsparcie narzeczonemu. Gaśnica byłaby jak transparent z napisem kochani nie mam do was zaufania i sądzę, że wam się nie uda. Nie jestem pewna czy bardziej uraziłabym dwunastolatkę czy liczącego ponad trzysta lata diabła. Wiedziałam jedno. Wytrącenie z równowagi salamandry albo pyra byłoby szaleństwem, więc gaśnica została w mieszkaniu, a ja trzęsłam się z zimna w niewielkim kręgu ochronnym. Druga połowa listopada to czas na ciepłą kurtkę i szalik, ale moje jedyne grubsze okrycie źle zniosłoby kontakt z płomieniami, więc musiała mi wystarczyć bluza. Jeśli się zniszczy, zastąpię ją dużo łatwiej niż porządną puchową alaskę, którą kupiłam w tym sezonie i która kosztowała znacznie więcej niż nakazywałby rozsądek. Przez lata nosiłam kurtkę z demobilu, ale wykończyły ją gulę. Spierałam z niej prawie wszystko, jednak unikalna mieszanka płynów ustrojowych, ektoplazmy i tłustej czerwonej gliny wżarła się w tkaninę na amen, pozostawiając na niej odór zgnilizny utrzymujący się mimo wielokrotnego prania. Dlatego wolałam nie ryzykować zniszczenia nowego nabytku. Najwyżej się przeziębie. Pomyślałam, zaciskając zęby, zanim zaczęły podzwaniać, gdy zimne i mokre powietrze przenikało przez bawełnę. Może powinnam poprosić Mirona, by wzmocnił krąg jakimś małym zaklęciem ogrzewającym? Dla pyra to byłby pikus, prawda? W końcu to on kazał mi tu stanąć i upierał się, że po prostu muszę zobaczyć to, nad czym pracowali. Jego zdaniem ten krąg był zresztą zbędny, bo przecież wszystko mieli pod kontrolą. A jednak wyrysował go wokół mnie i zaplombował swoją magią, czyniąc odpornym, A to sugerowało, że być może wcale nie jest taki pewny siebie i umiejętności Salci, jak twierdził. Podwórko lśniło kałużami, powietrze pachniało zapowiedzią kolejnego deszczu, a gęste łowiane chmury odcinały nas od słońca. Idealny dzień na testowanie zaklęć ognia – gdy wszystko jest przesiąknięte wilgocią, ogień rozchodzi się dużo wolniej. Wystarczająco wolno, by Miron zdążył go zdusić, przynajmniej w teorii. Dora, widzisz mnie? Zawołała Salcia, podskakując wewnątrz dużego kręgu treningowego, który Miron zbudował dla niej na podwórku. Podwórko stanowiło dno typowej studni, utworzonej przez otaczające je trzy- i czteropiętrowe kamienice. W większości okien nie paliło się światło. Niewielu sąsiadów tu zostało i byłam niemal pewna, że miało to coś wspólnego z treningami Mirona i Salci. Jeszcze kilka wyprowadzek, a odwiedzi mnie Roman z pretensjami. Po waszej stronie bramy możecie narzekać na to, że płacicie czynsz wrednemu krwiopijcy. Po mojej to była rzeczywistość. Lokalny książę wampirów miał upodobanie do nieruchomości – a co za tym idzie, całkiem spora rzesza obywateli Tornu przelewała mu co miesiąc czynsz za wynajem. — Widzę, kochanie, dasz sobie radę! — zawołałam i uniosłam kciuki. Mimo dwóch kręgów między nami poczułam, że zaczyna budować wokół siebie warstwy magii, szykując się do rzucenia zaklęcia. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, pewnie nie zwróciłabym na to uwagi, ale odkąd z nami zamieszkała, stałam się bardziej wyczulona. Salcia miała za sobą ciężkie dzieciństwo i często dręczyły ją koszmary, a wówczas zdarzało się jej sięgać nieświadomie po magię, co prowadziło zwykle do odpalenia czujników dymu albo do pożaru. Moja magia zrobiła się wrażliwsza na najmniejsze przejawy jej magii, wyłapywała mnie nawet przez sen. Salcia spojrzała na Mirona, jakby potrzebowała jego uśmiechu na zachętę. Kiwnął jej głową i uniósł wysoko ręce. Brakowało mu tylko pomponów. Magia wokół mojej córki narastała. Było jej mnóstwo. Zbyt dużo. Mój instynkt zawył niczym alarm przeciwpożarowy. Całe ciało pokryła mi gęsia skórka. Choć może to tylko z powodu zimna? Salcia się uśmiechała pewna siebie. Miron, stojący zaraz przy granicy jej kręgu treningowego, promieniował dumą. Pewnie przesadzam, pomyślałam. W końcu to nie ich pierwsze rodeo. Powietrze wewnątrz kręgu zaczęło pełgać, gdy jego temperatura wzrastała, a skocich łbów na podwórku gwałtownie odparowywały kałuże. Pierwsze płomyki prześlizgiwały się po ramionach i burzy rudych loków dziewczynki, jak ruchliwe jaszczurki. Rosły, rozpełzały się, aż tworzyły wokół salci ognistą kulę powiększającą się niczym pompowany balon. Z zapół przejrzystej, płomiennej zasłony widziałam skupioną minę małej, Rozcapierzone palce salci pokryły czerwone i złote łuski. Po kilku sekundach kolory obejmowały każdy centymetr odsłoniętej skóry. Dziewczynka znajdowała się teraz wewnątrz ognistego kokonu. Taki był sens ćwiczonego przez nich najsilniejszego zaklęcia ochronnego, jakim dysponowała magia jej rodzaju. Cel był jeden. Otoczyć salamandrę bezpieczną kulą ognia, by nikt